Chciałbym uczynić coś historycznego. Mianowicie, dawno, dawno temu, w XIX wieku, na odległym kontynencie, czyli w Ameryce Północnej, trwała wojna. To była pierwsza, tak jakby nazwana, nowoczesna wojna na świecie, ponieważ była to wojna wieloskalowa, wojna, w której pojawiały się wielkie manewry wojsk, wojna, w której pojawił się pierwszy kawaleryjski Blitzkrieg. No, zainteresowany historią myślę że zainteresowani historią słuchacze, myślę, że już wiedzą, że chodzi tutaj o wojnę secesyjną 1861-65, kiedy to północ walczyła z południem. Południe miało z początku pewne sukcesy. Natomiast ze względów fundamentalnych. Wojnę przegrało. Za mało ludzi, za mało pieniędzy. Stali po, nazwijmy to, po ciemnej stronie mocy również. No i przede wszystkim nie mieli też takich sojuszników, jak miała to, jak miała Północ. No ale... Mm, Wojna secesyjna zostawiła oczywiście w Stanach Zjednoczonych pewną bliznę, która już się w miarę zabliźniła, pewną ranę, która już się zabliźniła. Natomiast ta blizna od czasu do czasu jeszcze się pojawia, w szczególności kiedy mamy do czynienia z wypowiedziami aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, które uderzają dla przykładu, w jego przeciwników. Wystarczy zobaczyć tak naprawdę, jak rozkładają się głosy poparcia w Stanach Zjednoczonych, ale nieważne. Zdarzyło się, zdarzyło się w historii coś, coś dziwnego. Wojna secesyjna w kraju wolnym, gdzie część ludzi była niewolna, w kraju ludzi wolnych, gdzie część ludzi była niewolna. Spróbujmy przenieść tą przydługą parafrazę z mojej strony na dzisiejszą sytuację Unii Europejskiej, ponieważ kilkanaście dni temu mieliśmy do czynienia w Unii Europejskiej w ramach specjalnej Eurogrupy, mieliśmy do czynienia z bardzo poważnymi negocjacjami. Zahaczającymi o między innymi o temat długu europejskiego. No i te negocjacje prawie, prawie się nie udały. Ostatecznie tą umowę, o której zaraz będziemy mówić, mniej więcej zaaprobowano, natomiast tak naprawdę powoduje ona to, że kocioł bałkański Unii Europejskiej, którym są kraje południa zaczyna coraz bardziej się gotować. Wojna secesyjna i obecna wojna recesyjna. Już chyba światowa. Więc to dobrze konweniuje. <grymne> Przynajmniej w warstwie słowno-muzycznej. Bo się kojarzy. Czy mamy w istocie do czynienia z, ze starciem północy z południem, tak jak to było wówczas, strukturalne napięcia gospodarcze między agrarnym południem biednym a rozwijającą się w przyspieszonym tempie uprzemysłowioną północą. Czy podobne konflikty mają miejsce w strukturze gospodarczej Unii Europejskiej? Owszem, tak. I te napięcia z biegiem czasu narastają. No jak wiadomo, obserwatorom eurozony ta jej podstawowa struktura opiera się na tym, że centrum eurozony bogatej, przemysłowej stara się, jak potrafi, stworzyć system redystrybucji dochodu narodowego, tworzonego, tej nadwyżki tworzonej w centrum, na peryferię przez te różne programy pomocowe, tak, które do nas docierają szerokim strumieniem, ale przecież także do innych krajów peryferiów Unii Europejskiej, aby wyrównać poziomy strukturalne, gospodarcze, tak żeby ta, ta Unia była spójna w sensie gospodarczym, żeby się nie rozpadała na nieprzystawalne regiony, które ze sobą nie chcą współpracować, no bo jak wiadomo, we wspólnym obszarze gospodarczym musi być jakaś względna unifikacja, aby on efektywnie działał. Bo z różnych poziomów nie da się dobrze funkcjonować, nie da się stworzyć dobrobytu państwa bogatego, handlującego z papułasami. No bo to zawsze będzie wyzysk. Zawsze papułasi będą stroną poszkodowaną w tak zwanym wolnym handlu, no bo będą za duże ilości swoich surowców półprzetworzonych kupować paciorki. No Tak było zawsze w historii i tak pozostanie, bo taka jest logika ekonomiczna. Wobec tego programy strukturalne Unii Europejskiej jak najbardziej są sensowne z tego właśnie punktu widzenia. Wyrównywania poziomów i dopasowywania gospodarczego, żeby ten kontynent się jakoś równomiernie rozwijał, nie było dużych napięć społecznych ale na przeszkodzie stoi podstawowy mechanizm monetarny tego całego związku, czyli waluta euro, która no, jest zlepkiem tak naprawdę walut narodowych, denominowanych co prawda w euro przez banki narodowe, które to euro w eurozonie emitują, tworzą, ale zarządzane przez centralę, Yy, właśnie za pośrednictwem tego mechanizmu narodowego. Każdy bank narodowy sobie swoje euro drukuje, czyli Włosi swoje, Niemcy swoje, Holendrzy swoje i tak dalej. Bo bez powyższego no, pojawiają się z, z napięcia na rynku na przykład papierów wartościowych tak zwanego długu publicznego, czyli podstawy całego systemu finansowego, czyli notowania. Yy, bondów państwowych, czyli pożyczki państwowej. I te, te notowania są bardzo różne w różnych krajach, no bo są różne postaci, poziomy ryzyka gospodarczego w tych krajach. Najdroższy dług oczywiście mają Niemcy, czyli najniższe oprocentowanie, obecnie ujemne praktycznie na całej długości, aż do, do bundów tam powyżej 10 lat, które dają ujemny zwrot Czyli jeżeli kupujesz taką obligację niemiecką w euro dziesięcioletnią, to tracisz na niej, no bo za dziesięć lat dostaniesz mniej niż żeś dzisiaj zapłacił. No, taka jest zasada ujemnych stóp procentowych w centrum eurozony. Ale na peryferiach obligacje państwowe we Włoszech i w Portugalii i w Hiszpanii są dodatnie. Ostatnio te, te, te różnice zmalały ze względu na interwencję Banku Centralnego Europejskiego, ale one nadal istnieją z powodów gospodarczych no bo te poszczególne kraje mają jakby euro, ale w odrębnej narodowej postaci i mają swój narodowy dług, czyli ich kasy narodowe zbierające podatki i zadłużające się w bankach, no po prostu robią to w swoim własnym imieniu, a nie w imieniu całej eurozone. Na tym polega podstawowy problem, dysproporcji, napięć strukturalnych w Unii Europejskiej, w strefie euro. Obecnie to jest ogromne ciśnienie narastające wraz z rosnącymi objawami kryzysu finansowego do poziomów krytycznych. I dlatego z tego właśnie powodu negocjacje w sprawie programu pomocowego, który ma zadłużyć państwa Unijne, na kolejne wielkie kwoty były tak dramatyczne, no bo skoro my już jesteśmy ogromnie zawłużeni w tej Unii, a nasze długi państwowe no, cierpią na potężne napięcia wewnętrzne, wewnątrz samego euro, grożące rozerwaniem tej strefy euro, bo, bo niemieckie bundy są drogie, a włoskich nikt nie chce, no nikt ich nie kupuje, po prostu. Wszyscy inwestorzy indywidualni, i instytucjonalni się ich pozbywają. Jedynym kupcem jest Europejski Bank Centralny. No więc coś z tym trzeba zrobić. Jeżeli będziemy się dalej zadłużać, to te napięcia jeszcze wzrosną. A żeby obronić się przed koronawirusem, to musimy zrobić, prawda? No bo Amerykanie zrobili to samo i cały świat robi to samo, więc ratujmy się, bo gospodarka stoi, musimy coś robić, bo miejsca pracy giną, będzie bezrobocie i umrzemy. No to ratujemy, no ale to robimy wspólnie. No to jak? Eurobondy, koronabondy wyemitujemy, tak? No tak, ten pomysł promował oczywiście francuski prezydent Macron e, jako pomysł ratunkowy, dla wspólnej naszego projektu przyszłości Unii Europejskiej, to nas uratuje i przełamiemy nareszcie te bariery niemocy, bo Niemcy przez wiele lat sprzeciwiały się wspólnym, wspólnym pożyczkom, czyli eurobondom paneuropejskim, czyli obligacjom paneuropejskim w imieniu Unii Europejskiej, a nie w imieniu państw narodowych emitowanym. I w toku tych negocjacji to był tak naprawdę jedyny punkt sporny, Berlin nie chciał się ugiąć, on nie chce mieć wspólnej kasy Razem z Hiszpanami, z Grekami i z Włochami Bo wiedzą, no, że no, Włochy to są leniuchy, Grecy tak samo Oni cały czas mają dziurę budżetową A tak? ta dziura będzie narastała To my i nasi emeryci nie będziemy ich finansować wspólnymi yy, pożyczkami Wspólnymi bondami No bo do tego by to się sprowadzało Do ogromnych transferów systemowych na peryferię z portfeli naszych emerytów no to na to nie możemy sobie politycznie pozwolić. I Makrela tu postawiła weto, nein, tego nie możemy zrobić, nie zrobimy, bo nasz bank centralny, Bundesbank, temu się od zawsze sprzeciwia i no to się nie da tego wykonać. No i mimo wszystko to był cud, że te negocjacje się nie zarwały pomimo y, oporu Niemiec przeciwko euro y, Bondom. No bo ten plan przepadł. Korona Bondy będą ale w wydaniu narodowym. Czyli, że poszczególne państwa będą z puli tej centralnie przyznawanej przez Europejski Bank Centralny emitować te koronabondy na swoich wewnętrznych rynkach, Czyli będą odmienne notowania dla koronabondów niemieckich i włoskich i tak dalej. Czyli wiemy już, do, dokąd to zmierza, do pogłębienia tych napięć strukturalnych między centrum eurozony i peryferiami, no co było przyczyną organiczną e, tak naprawdę wojny secesyjnej amerykańskiej rozegranej dla i z powodu ekonomii, bo północ potrzebowała robotników z południa dużej ich liczby, dużej migracji, ale chciała ich zaasymilować i ich wyposażyć w, w, w, w lepsze życie tam w tych swoich fabrykach yy, i różne tam przywileje społeczne za konkretne koncesje. Jakie? No polityczne, takie, że południe się zjednoczy, przyłączy się do yy, działań gospodarczych, no bo Unia amerykańskie to było przecież na początku 13 samodzielnych stanów. Nadal 50 stanów amerykańskich to są formalnie odrębne państwa. Mają swoje parlamenty lokalne, tak, mają swoje ustawodawstwo i nad sobą mają ten rząd federalny, który to wszystko organizuje, czyli politykę obronną i zagraniczną i kilka jeszcze innych rzeczy wspólnych, ale zachowują cały czas swoją suwerenność narodową, czyli te stany nadal istnieją. Dobra gospodarka w Ameryce opiera się na czym? Na swobodnym przepływie kapitałów wszelkich, czyli ludzkich ludzi i pieniąż, pieniężnych, czyli dolara. Dolar jest wspólny dla wszystkich. We wszystkich tych stanach dolar od zawsze jest ten sam. To jest ten sam dolar w Wisconsin, New York i w Filadelfii. On jest, ma tę samą wartość. On jest nominalnie ten sam, chociaż jest drukowany przez 10 regionalnych banków, oddziałów Banku Federalnego. No bo jest napisane na każdym banknocie, gdzie jest wydrukowany. Można sobie sprawdzić, że ten jest z Nowego Orlando, a ten jest z Nowego Jorku. Ale w, w praktyce się niczym nie różnią w zastosowaniu. Czyli przepływ kapitałowy, kapitału finansowego i ludzkiego jest nieograniczony. Oto była tak naprawdę ta wojna secesyjna. O ujednolicenie rynku. I południe zostało w jej wyniku zmuszone do uległości wobec dyktatu mocniejszego, mocniejszej finansowo i gospodarcze w północy. No i od tego momentu Stany Zjednoczone są prawdziwymi Stanami Zjednoczonymi w sensie gospodarczym. Czy Unia Europejska takimi Stanami Zjednoczonymi Europy się stanie, czyli będzie miała wspólny rynek w pełni euro jednolitego, no jeżeli będą wspólne, jednolite pożyczki państwowe, czyli te eurobondy, bondy koronabondy, to tak. A jeżeli nie, no to będzie projektem niedokończonym no i nie będzie e, tym wspólnym organizmem, gdzie, gdzie jest prawdziwie nie, e, płynny p, przepływ wszelkich dóbr, towarów i, i osób. Na tym właśnie polega problem strukturalny Unii Europejskiej, który się obecnie w recesji e, zaostrza i będą tego objawy w postaci na, rosnących napięć finansowych między centrum euro, czyli Niemcami, Holandią, Belgią, a peryferiami, czyli Hiszpanią, Włochami i Grecją. To wiadomo było od wielu lat i to nie trzeba żadnego proroka, żeby to przewidzieć. Sami urzędnicy europejscy to mówią. Bardzo znamienne, że przy tej okazji tych dyskusji, to nie jest przypadek, główny politruk Unii Europejskiej, to się nazywa dyrektor generalny komunikacji Unii Europejskiej, do spraw komunikacji, czyli politruk towarzyszy e, unijnych, tak? Czy, czy ten naczelny politruk Komisji Europejskiej powiedział coś bardzo znamiennego w wywiadzie. No, że gdyby nie pomoc Europejskiego Banku Centralnego, to Hiszpania już dawno byłaby bankrutem. Ha. Huh. Co to znaczy w tej chwili? No, z ust politruka generalnego to może znaczyć tylko tyle. Słuchajcie, towarzysze. W Madrecie my was kochamy, my jedziemy wszyscy na wspólnym wózku, wiecie, że naszej idei nie porzucimy, tak? No ale jeżeli nas zmusicie, no to co nam pozostanie? Tak naprawdę no to jedziecie na naszym garnuszku, już od dosyć dawna, podtrzymujemy was przy życiu. Więc słuchajcie, nie fikajcie teraz, kiedy się robi gorąco, bo jak będziecie za dużo fikać, no i tu jest niedopowiedziane, no to co się wydarzy. No wydarzy się to, co się... Stało się to, co się miało stać, jak w znanej piosence. Co się stanie? A co się stanie? No po tych rozmowach zaszła bardzo dziwna wolta polityczna, zbliżenia, kordialnego zbliżenia między Berlinem a Paryżem, którego nikt się nie spodziewał, bo Macron wbrew swojemu wcześniejszemu ostremu sprzeciwowi wobec nieprzejednanej postawie Berlina, który nie chciał solidarnie stanąć w szeregu państw europejskich i wesprzeć wspólnej idei korona bondów. No, absolutnie odwrócił swoją retorykę i po zakończeniu tej negocjacji natychmiast zadzwonił do Merkel i tu chwalił ją za tę swoją postawę, że tu rozumiemy stanowisko Niemiec, mamy nowy wspólny plan, idziemy wspólnym frontem co mu się zmieniło przez jedną noc no, zmieniło się coś bardzo istotnego i to trzeba w niuansach tych jego wypowiedzi poszukać tam można na marginesach wyczytać o co chodzi Merkel dogadała się z Macronem co do podstaw działania Unii Europejskiej i te podstawy są nienaruszone, niezależnie od recesji, koronawirusa i innych rzeczy. Nasz projekt nie ulegnie załamaniu, żeby przyszedł koniec świata i wielki potop. Nas nic nie powstrzyma. Co najwyżej, odetniemy tych opieszalców, którzy no, się opóźniają i nie chcą z nami razem jechać i wykonywać naszych dyrektyw. Czyli co to znaczy? No To znaczy, że Francja i Niemcy pozostaną twardym jądrem eurozony niezależnie od tego, co się stanie. No Euro być może upadnie, ale nie upadnie, bo Związek Gospodarczy e, Francji i Niemiec został postanowiony i będzie nadal działał. Ale jeżeli napięcia będą zbyt wielkie, no to odpadną peryferie. One nie odpadną formalnie, także że my, my się z nimi rozstaniemy, bo ich nie kochamy. Nie, oni sami zrezygnują. Dlaczego? No bo będą musieli się wymeldować z, z eurozony. Po prostu, bo ciśnienia finansowego nie wytrzymają. A Europejski Bank Centralny ma granice swojego działania, do których już doszedł i chyba już się przekroczył. To tyle znaczy biorąc te, te trzy przesłanki łącznie z tego świątecznego tygodnia. T -t Tyle to mi mówi. Można oczywiście wejść dalej w szczegóły i tak dalej. To, to, to wszystko zbyt długo by zajęło. W dokumentach szczegółowych z tych rozmów to widać. W szczególności m.in. w bardzo nieoznaczonym w zakresie takim szkieletowym tego programu pomocowego korona pomocy, czyli tych koronabondów i, i tego, tych całych różnych instrumentarium tego pomocowego dla gospodarki europejskiej, dzielącego się na dwie połówki, pierwszy dla eurozony i drugi dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. Oczywiście połączony z dodatkowymi składkami, bo trzeba będzie powiększyć, prawdopodobnie zrewidować budżet unijny, który no, no, pewne rzeczy można przestawić, tak, na te cele, ale resztę trzeba będzie skądś wziąć na to pomaganie, bo to nie jest tak, że wiecie, rząd nas uratuje, bo rząd tu nam da pieniądze, no rząd nam da pieniądze z naszej własnej kieszeni, które pobrał w postaci podatków, czyli składek do centrali, tak? No to na tym polega ta cała idea rozdawnicza. No więc tu zbyt wielkich nadziei, kiedy ten program nie jest rozpisany na szczegóły, tylko tak w zarysach podaje, że tu będziemy tak, jakieś tam papiery dłużne, a tu będziemy inwestować w firmy tak, z poszczególnych branż i tak dalej. To wszystko niby jest pięknie i tego to razem ma być 540 miliardów euro kosztować. No, no rozumiemy, że to tyle będzie kosztowało w postaci podatków. Dobrze, ale co z tego wyniknie? No, no, wyniknie, no że na razie się uratujemy, a co dalej? No to zapaliła się czerwona lampka przed dalszą przyszłością Unii Europejskiej, w szczególności jej spójności wewnątrz strefy euro. No i wypadałoby się tym bliżej zająć, czy, czy strukturalnie to euro już nie jest takiej stanie, że ono jest przeżywa ostatnie swoje miesiące w tej obecnej postaci i jego mhm. następne wydanie będzie inne. Na to pytanie, nie znam odpowiedzi, bo nie, nie jestem w stanie przewidzieć, jak się dalej ta sytuacja kryzysowa rozwinie, no ale już widząc po tych wynikach kwartalnych, yy, no, że ta recesja jest poważna. No i im dalej będziemy siedzieć w domu, tym będzie poważniejsza. Więc no, no, za zbyt różowo to się nie zapowiada. No właśnie. E, ja tylko chciałbym z tego miejsca dopowiedzieć troszeczkę na temat właśnie euro. Ponieważ e, no, w momencie, kiedy istniała jeszcze Europejska Wspólnota Węgla i Stali, później przekształcona została w Unię Europejską, w pewnym momencie w latach 80. wytworzono EKU która była częścią europejskiego systemu walutowego, taką bardzo sztuczną walutę. Natomiast, natomiast już takim prakty, praktycznymi elementami stojącymi za walutą euro były system Target i Target 2. W, w momencie wprowadzenia euro jako tej waluty łączącej wybrane kraje Unii Europejskiej, ponieważ kilka tutaj do, nie, do tego nie przystąpiło, m.in. Dania, Szwecja i Wielka Brytania. No oczywiście dokonano dokonano zamiany walut lokalnych na euro na po określonym kursie, określonym przez target. No i na czym polegał system Target 2? Każdy z krajów miał po prostu swój własny, swoje tak jakby konto balansowe w Europejskim Banku Centralnym. Załóżmy ja jestem, ja jestem załóżmy Niemcami, tak? Wiadomo, że moja gospodarka jest prężna. Sprzedaję o wiele więcej niż kupuję do krajów eurozony, ale również do krajów poza eurozoną. W związku z tym mój balans na koncie ECB jest wysoki, jest na plusie, tak? Natomiast jeżeli jestem krajem dla przykładu, tak jak Grecja, który Teoretycznie, no tej swojej gospodarki przemysłowej za wiele nie ma. Kraj oparty jest w dużej ilości na dochodach związanych z rolniczy, z sektorem rolniczym i z sektorem turystycznym, tak? Więc moje dochody są bardzo fluktuujące bardzo zmienne sezonowe też. Nie mam swojego przetwórstwa przemysłowego, więc na przykład większość chemii, dużą część produktów spożywczych muszę, muszę sprowadzać z krajów właśnie tego kor Unii Europejskiej, z tego jądra, w związku z czym mój balans zaczyna być coraz bardziej ujemny. Jeżeli dołożymy do tego również. Yy, całość długów, które na przykład kraje, kraje Unii Europejskiej po kolei posiadają, no to mamy sytuację, w której dla przykładu Włochy całkiem niedawno były zadłużone na nie, przepraszam, Portugalia na ponad 220% swojego PKB, Grecja na 179% swojego PKB Włochy na jeżeli dobrze pamiętam 137% swojego PKB, 132% PKB no historycznie należy podkreślić że żadne państwo nie było w stanie spłacić długu wynoszącego powyżej 90% PKB znaczy może i umie, umie to inaczej Jedynym sposobem na spłatę takiego długu było po prostu bankructwo. Zwyczajne bankructwo, odpisanie długów, dogadanie się z wierzycielami, koniec kropka. Próbowała tego kilkanaście lat temu Grecja. Jeżeli dobrze pamiętamy, ba, w Grecji miało miejsce nawet referendum dotyczące wyjścia z Unii Europejskiej i odrzucenia waluty euro. Większość Greków, która brała udział w głosowaniu, opowiedziała się za wyjściem. Natomiast tutaj już bardzo usilne, bardzo usilne działania tzw. Trojki, czyli ECB, IMF oraz władz Unii Europejskiej w ramach negocjacji i nacisków sprawiły, że Grecja jednak pozostała i przyjęła pakiet pomocowy, który tak naprawdę polegał na ogromnych cięciach kosztem ludności, i jeszcze większym zadłużeniu się. Więc kraje południa Unii Europejskiej są właśnie w takiej sytuacji. Mają negatywny balans handlowy wewnątrz Unii Europejskiej. Ich dług jest coraz większy, narastający. Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja to są kraje w dużej części uzależnione też od gospodarki. W wypadku Włoch mówimy o... Przynajmniej 30% sezonowo, tak, PKB przypochodzącego z dochodów z, z turystyki. Więc spróbujmy sobie to by teraz wyobrazić dla tych krajów w szczególności jakim wielkim ciosem jest pandemia koronawirusa w momencie, kiedy w tym roku nie będą mogli liczyć na żadnych turystów. Jakim wielkim ciosem jest to powiedzmy dla mieszkańców turystycznych, wysp greckich, którzy poza sezonem żyją tak naprawdę z rybołówstwa i uprawy oliwek, farmerstwa, rolnictwa tak naprawdę, a jakiekolwiek zyski porządne, które mogą przejeść w ciągu roku, w ciągu powiedzmy z gorszego sezonu, mają tak naprawdę latem. Więc mówimy tutaj o sytuacji dramatycznej, szczerze mówiąc. Natomiast... Można by tutaj domniemywać, dlaczego na samym początku euro zostało stworzone tak, a nie inaczej, prawda? Jednym z powodów, który, dla których uważam, że nie powstał centralny rynek długu w Unii Europejskiej jest, no nie ukrywajmy, no Unia Europejska była wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Była i jest. Pomimo, powiedzmy. Yy, braterski, braterskich problemów, które coraz bardziej narastają i które mogą skończyć się w różny sposób. No w każdym razie w latach 90. i, i początku 2000, yy, nowego milenium yy, w, yy, w momencie tak naprawdę trwającego Pax amerykana i tej dominacji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej oraz amerykańskiego dolara Stany Zjednoczone torpedowałyby w każdy możliwy sposób powstanie konkurencyjnej waluty, ponieważ Unia Europejska jest bardzo silnym rynkiem światowym i gdyby miała swoją walutę ze swoim własnym rynkiem długu wspólnym, byłoby, byłoby to poważne zagrożenie dla pozycji dolara amerykańskiego. Więc no to jest powiedzmy jeden z powodów. Może nie chciano wprowadzać euro w takiej postaci, w jakiej mówimy na samym początku, ponieważ nie służyłoby to interesom tych państw KOR, czyli jądra, czyli Francji i Niemiec. Może stały za tym też inne powody, o których nie mamy pojęcia, możemy się tylko domyślać. Wszak mowa o świecie polityki. W każdym razie taki wspólny rynek długu nie został ustanowiony. No więc mamy sytuację, w której tak naprawdę niektóre kraje, ich sytuacja stopniowo, stopniowo się pogarsza, a niektóre tak naprawdę mają ten balans pozytywny, z tym, że to, że mają pozytywny balans na kontach ECB, nie oznacza od razu, że mogą go przejeść i spieniężyć. tak? Jeżeli dla przykładu w dniu jutrzejszym, no albo nawet z końcem tego roku, Jeden z krajów tak zwanego PIGS, czyli Portugalia, Włochy, Hiszpania, Grecja, no ale skupmy się na tych, na tych najbogatszych, na przykład na Włoszech. Jeżeli jutro albo, albo gdzieś w tym roku Włochy nagle stwierdziłyby, wychodzimy z, z wy, porzucamy euro, wychodzimy z Unii Europejskiej albo chociażby porzucamy euro, euro, to mówimy o sytuacji, w której bardzo silnie dostaną po tyłku Niemieckie obligacje, ponieważ, yy, ponieważ Niemcy, ma, ponieważ Włosi mają dług u Niemiec, który jest na bardzo wysokich poziomach. Tak? Teoretycznie ten dług trzeba spłacić. Natomiast w momencie, jeżeli, euro po, po, jeżeli Włochy powiedzą, porzucamy euro, to jest to swoiste ogłoszenie niewypłacalności. Ten dług, wiadomo, że nie zostanie w tej sytuacji spłacony, chyba że Włochy zostaną do tego przymuszone. Jeszcze inną rzeczą związaną tutaj z brakiem wspólnego długu, o której Zorro wspomniał, no jest różna wycena obligacji państwowych różnych krajów. Tak jak na przykład Unia Europejska jako cała jest całkiem wysoko oceniana przez, pod względem ratingów kredytowych przez tutaj agencje ratingowe, tak no tutaj obligacje poszczególnych krajów już są oceniane inaczej. Wiadomo, że Niemcy jako ta Eine Maschine, tak, napędzająca Unię Europejską, jest, dostaje, niemieckie obligacje mają najwyższe ratingi. No i inwestorzy chcieliby być w ich posiadaniu. Tutaj w wypadku Niemiec mówimy o potrójnym A, tak. Ale dla przykładu, obligacje greckie są na poziomie, licząc metodologią S&P, są na poziomie BB-. Co oznacza BB-? BB- to są nieinwestycyjne, spekulatywne zobaczmy na, jak wyglądają obligacje włoskie. Obligacje włoskie niedawno w ratingu S&P poszły w dół na BBB. Co oznacza rating BBB? No, BBB oznacza, że jest to tak zwane lower medium grade, czyli one są dwa poziomy poniżej, powyżej spekulatywnych, więc również są one nisko, wyceniane. Dla porównania polskie obligacje oceniane są jako a minus, co oznaczałoby w tej sytuacji upper medium grade, czyli średnie z tych lepszych. E, tutaj chciałbym zaznaczyć, że jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, jak dokładnie działa jak dokładnie działa system Target 2, to zapraszamy e, na bogaty men. Tutaj Bimen opisał swego czasu tak z, w drugiej części Eurosagi. E, Natomiast no, jest wielką tak naprawdę niewiadomą, jak to euro się rzeczywiście jak to euro się zakończy, ponieważ w sytuacji potencjalnego rozpadu czy problemów eurozony, w których trzeba będzie odcinać po kolei te spróchniałe gałęzie, tak to brzydko nazwijmy, rzeczywiście najprawdopodobniej nastąpi konsolidacja tych krajów, tych krajów uprzemysłowionych, czyli Francji, Beneluxu, Niemiec. Być może w takiej sytuacji euro zostanie przemianowane na euro 2.0. Ciężko powiedzieć, w tym momencie spekulujemy na ten temat. Natomiast faktem jest, że wspólny rynek długu, nie istnieje. No i w kontekście koronawirusa jest to bardzo trudny orzech do zgryzienia, ponieważ możemy tak naprawdę tylko i wyłącznie spekulować, co może się stać. Na przykładzie tego, co działo się chociażby z korporacyjnymi bondami sektora mieszkaniowego przed 2008 roku, ja mam takie wyobrażenie, w którym dla przykładu europejskie różne obligacje pakowane są w pewien mechanizm w pewne narzędzie, które dostaje rating najwyższy, ponieważ są to, jest to narzędzie zawierające unijne obligacje. Natomiast tutaj mamy w środku takiego narzędzia mamy do czynienia z obligacjami niemieckimi, wiadomo w jakiejś części, ale w pewnej części, ale w większej części mamy do czynienia tutaj z obligacjami niżej notowanymi w tym jakimś pakiecie włoskim. W momencie, jeżeli dla przykładu Włochy, Hiszpania, którekolwiek, którekolwiek z tych krajów zagrożonych dostaje yy, obniżkę ratingu, wpływa to tak naprawdę na, na wycenę tego mechanizmu. Możemy więc dla przykładu dostać jakąś formę pseudo-europejskiej obligacji złożonej z, z różnych europejskich obligacji, która innymi słowy będzie oceniona na, na jako prime quality i zapakowana w piękny papierek, w szeleszczącą czerwoną kokardkę, a w środku znajdzie się puszka, w której będzie kupa. Mówię tutaj o, o projekcie jednego z artystów z dawnych czasów. No właśnie, po rozpakowaniu się okaże prawdziwa zawartość w całej swej okazałości. Wskazówka mnemotechniczna a propos ratingu BBB, to bardzo się szybko tłumaczy na bardzo, bardzo bad. A co do długu, to polecam książkę pani Carmen Reinhardt i Kenneta. Reinholda czy Rein, Rein, Rein, coś tam. Reinharta, o, Kenneth Reinhardt, dwoje Amerykanów, którzy pracują, między innymi dużo pracowali dla e, badawczo, dla e, Fedu. Przed kilku laty z okazji tego kryzysu 2008 roku opracowali bardzo przejrzystą książkę przekrojową ponad sto kilkadziesiąt lat historii na temat długu, jaki to ma wpływ statystycznie i finansowo na działania poszczególnych państw, to bardzo ciekawa wskazówka. Do tej pory jeszcze nikt z mainstreamu się tym problemem strukturalnym nie zajmował, to znaczy wpływu poziomu zadłużenia na wydolność systemów ekonomicznych. To bardzo istotna wskazówka jest, że tu jest jakiś taki... Blind Spot w, tej, w tym mainstreamie ekonomicznym. No ale z powodu kryzysu ten, że tak powiem, to tabu zostało przełamane. No i Reinhardt i Rogow to bardzo ładnie wyłożyli powyżej 90%, bo wysnuli taki wniosek na podstawie tych swoich studiów, obłożenie długiem powyżej 90% PKB powoduje historycznie w różnych tam strukturach geopolitycznych tak jakby przejście pewnej bariery fazowej. Gospodarki się zaczynają kurczyć, przestają rosnąć, mają kłopoty z, z rozruszaniem, czy nie reagują tak na bodźce jak poprzednio, to zmieniają swoją konsystencję po prostu powyżej przekroczenia tego progu. 90% PKB to jest historycznie rzecz biorąc taki poziom dla różnych struktur gospodarczych, nie? Nie, niekoniecznie takich czystego kapitalizmu wolnorynkowego, tylko różnych. E ten, ten poziom długu jest właściwie, można przyjąć z dużą dozą pewności. To jest taki pułap, który po prostu paraliżuje gospodarkę i ją zagłębia w, w jakiś stan marazmu. E, no i dodatkowa uwaga obserwacyjna z tego, co widzimy w tak zwanym świecie rozwiniętym. Ten próg długu już dawno został przekroczony. A w efekcie tych różnych programów stymulacyjnych, quantitative easing i innych cudów na kiju, które zostały wdrożone pod nieuwagę różnych ekonomistów mainstreamu, którzy nie zauważają sprzeczności tego, co nauczają w tych różnych akademiach ekonomicznych, a z tym, co się robi naprawdę w życiu realnym, pod ich nieuwagę, no te długi znakomicie wzrosły o kilkadziesiąt procent. No teraz mamy koronawirusa i kolejne programy stymulacyjne, które dołożą następne kilkadziesiąt procent do tego już, no powiedzmy sobie, stanu przedzawałowego. No więc pytanie jest moje takie, z, cytując klasyków Rogofa i Reinhardt. Czy i jak długo to będzie działało? To jest bardzo Dobre pytanie, bo mówimy o ekonomistach zatrudnianych przez amerykański Fed, czyli to są ludzie z pierwszej półki, to jest oficjalny mainstream, i to pytanie już wiele lat temu zadali. No, no i tak warto by się nad tym trochę zastanowić, co z tym długiem jest. Czy to nie jest tak, że to my już jesteśmy na pochylni i jedziemy po prostu i już tylko machamy rączką na goodbye. Mm -hmm. Goodbye, my love, goodbye. No tak. Ponieważ, ponieważ, yy, ponieważ gospodarki tak naprawdę od zarzucenia systemu Bretton Woods yy, są oparte na papierze dłużnym, na zadłużaniu się pod przyszłość, no, są powiedzmy pewne poziomy długu, które jeszcze można spłacić, tak? Zacisnąć pasa i spłacić, tak? Są, w pewnym momencie dochodzi się do takiego poziomu, gdzie spłaca się tylko i wyłącznie odsetki od tego długu. Natomiast. No to jest takie już przekroczenie Rubikonu przysłowiowego. Natomiast w przypadku właśnie Włoch, w przypadku krajów południa mamy do czynienia już z sytuacją tak zwanego rolowania długu. Polega to na tym, że aby spłacić odsetki, te kraje muszą już, nie są w stanie zrobić tego samodzielnie, muszą zaciągać nowe długi. A długi tworzą tak naprawdę emitując obligacje. Te obligacje ze względu na kondycję krajów i ze względu na ich cenę, oprocentowanie, wiele wskaźników tak naprawdę, no w wypadku Włoch inwestorzy albo trzymają tylko i wyłącznie spekulatywnie, albo trzymają się z dala. Więc musi być jakiś kupiec, który te obligacje skupuje. I w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia, tutaj jest tutaj Fed, tak? Wszechmocny amerykański FED, który aktualnie włączył odkurzacz przemysłowy, skupuje wszystko i zrywa asfalt, zrywa asfalt z dróg. Tak? Z tym, że jeszcze do niedawna FED dla przykładu miał możliwość stymulacji gospodarki poprzez no, obcięcie stóp procentowych o cały 1%, tak? Natomiast w wypadku Unii Europejskiej, tak, na no, tych stóp, tak realnie to już nie ma co ścinać. Następne ścięcie tak naprawdę, no to wchodzimy już oficjalnie w negatywne stopy procentowe, które tak na teoretycznie, biorąc pod uwagę y, poziom inflacji, no to już na tych stopach jesteśmy negatywnych. Innymi słowy, y, mam 1000 zł w banku, za, tysiąc, za ten tysiąc złotych jestem w stanie kupić, nie wiem, załóżmy, załóżmy skrzynkę, skrzynkę, skrzynkę wódki. Natomiast po roku trzymania tego w banku już nie jestem w stanie kupić skrzynki wódki, ponieważ zarobiłem jak na... ktoś wypił dokładnie, dokładnie, ponieważ ponieważ cena wódki ze względu na inflację poszła w górę. Przepraszam tutaj za przykład, proszę nie, bra nie brać nie za alkoholika. <śmiech> Więc tak, kraje południa są już w sytuacji rolowania długu. Europejski Bank Centralny skupuje ich y, dług od dawien dawna. Natomiast jest to nadal, jest to rozwiązanie tak naprawdę, y, które nie ma końca. Ono jest, y, jakby powiedzieć, rozwiązaniem ratującym, do, y, tymczasowym, ale nie jest ono rozwiązaniem, które zakończa problem. To tak, jakbyśmy próbowali załatać powódź tylko i wyłącznie work workami z piachem, kiedyś przemokną. No, Polska nie jest tutaj wyjątkiem i nie podąża w tę samą stronę. Teraz w tym tygodniu Glapiński w awaryjnym trybie obniżył stopy procentowe. znaczy nie on, Rada Polityki Pieniężnej oczywiście. No ale no wiadomo dokąd to zmierza. Zgodnie z oczekiwaniami idziemy w kierunku ujemnych stóp procentowych w złotym polskim, co niektórym niedawno wydało się absolutną herezją, że zezowaty już dostał takiego zeza, że po prostu zwariował. No tu się okazuje, że, <śmiech> że to się dzieje szybciej niż ja sam przewidywałem, że konwergencja do euro następuje w trybie przyspieszającym z powodu właśnie koronawirusa. I ujemne stopy procentowe zobaczymy w złotym prawdopodobnie już w tym roku, nie jak zapowiadałem w przyszłym. Więc no, bardzo ciekawe są te święta Wielkiej Nocy. Wiele aksjomatów nam się tutaj przewraca i otwierają się nowe, przepastne przed nami pytania. I to są pytania nękające kilka miliardów ludzi na świecie, którzy siedzą obecnie w przymusowej kwarantannie i zastanawiają się, do czego to wszystko zmierza. No, nie jesteśmy wyjątkowi myśląc o tym, ale obserwując działania polityków i tych wszystkich wielkich macherów, co to tak nas będą ratowali, no ja dochodzę do przygnębiającego wniosku, że oni jakby albo świadomie, albo z przymusu do tej roli nie dorastają, bo oni nie odpowiadają na żadne z postawionych pytań. Oni nas tak ratują wirtualnie. To znaczy, no tak, tu dołożymy tarcza jeden, tarcza dwa, tu dopłacimy, tam dopłacimy, uratujemy i wszystko będzie działało. No ale się pytam, jak będzie działało, skoro to jest za podatki. A te podatki są pobierane od organicznej działalności gospodarczej podmiotów na otwartym rynku, a te podmioty na otwartym rynku teraz siedzą na przymusowym urlopie w domu przed monitorem i patrzą, co się dzieje. No odpowiedź ósmoklasisty na to brzmi, no co nie może działać. No i to jest prawidłowa, prawidłowa, intuicyjna odpowiedź, moim zdaniem. Nie mam odpowiedzi od czynników politycznych, a to budzi moją obawę co do dalszego rozwoju tej całej sytuacji, bo to by świadczyło o tym, że oni tak naprawdę nad niczym nie panują. To tak, takie przypuszczenie robocze, no bo skoro moich wątpliwości Logiczny, bo zadaje logiczne pytanie na podstawie obserwowalnych wydarzeń. Oni tych odpowiedzi nie dostarczają, no to sądroweścia. Albo ich nie znają, albo ich nie chcą powiedzieć, bo są tak nieprzyjemne. Myślę, że tutaj ma też ogromny wpływ pozycja, którą niektórzy z polityków zajmują, ponieważ... No gdyby dla przykładu pani kanclerz Merkel powiedziała jutro, że słuchajcie, no długów nie da rady spłacić, teoretycznie cała Unia Europejska jest bankrutem, to myślę, że zobaczylibyśmy co, yy, bardzo dużo czerwonego koloru następnego dnia na rynkach światowych. I dlatego też yy, pani prezydent Europejskiego Banku Centralnego, pani Christine Lagarde, zapytana na temat ogólnie generalnego skasowania długu korporacyjnego z powodu kryzysów koronawirusa, odpowiedziała następująco. Jest to dla mnie całkowicie nie do pomyślenia. To nie jest dobry czas, żeby zapytać, żeby pytać o takie rzeczy, ponieważ teraz jesteśmy skoncentrowani na utrzymaniu działającej ekonomii. No bardzo ładna psychologia, biorąc pod uwagę, że pytanie w teorii zahacza o fundamentalną skazę działania waluty euro, którą przedstawiliśmy, czyli brak tego wspólnego rynku. Co ciekawe, co ciekawe, i to się zdarza nagminnie, politycy, którzy odchodzą z pozycji w bankach centralnych, magicznie zmieniają swoje zdanie zaraz po odejściu ze swojej pozycji. I dla przykładu tutaj były szef ECB, Mario Draghi, to właśnie on nawołuje w tym momencie do stosowania korporacyjnego długu, tak? gdzie kiedy był na pozycji, na jakiej był poprzednio, podejrzewam, że w życiu by tego głośno nie powiedział. No ale wcześniej był politykiem europejskim, teraz jest z kolei politykiem już włoskim i może mówić to, co Włochowi leży na sercu. No Przeszedł do konspiracji po prostu. Z zmienił barwy i, i przeszedł do opozycji i teraz będzie zwalczał to, co przez kilka lat prowadził, Więc no, to u niego nie prowokuje żadnego dysonansu poznawczego. To bardzo ciekawa sytuacja psychologiczna, że dramatycznie się puszył i robił te wszystkie gesty no, z narażeniem swojego własnego osobistego zdrowia, bo tam na konferencjach prasowych mu panienki skakały po stole swego czasu, e, robiąc mu... Pussy Riot no, no, przed oczami i to widać było jego błyski za, ty, za tych okularów, takie nie, nie wiem czy niespokojne, czy pobudzone erotycznie, jakieś takie iskry tam biegały, no ale nieważne, te skazy moralne przemógł, no i przeszedł teraz do konspiracji, jest stuprocentowym włoskim patriotą teraz. Te przemiany są tak błyskawiczne i tak szokujące, no że po prostu nie mieszczą się w głowie. To tak jakby ludzie mieli wymienne szufladki, taki memorystyk i wchodzą do gabinetu, pyk, i jest zupełnie inny software. Wychodzą, wyjmują chip i jest inny software. No, ja, ja tak patrzę, no i nie mogę się nadziwić, że oni zachowują ciągłość osobistą, bo ciągle tak samo wyglądają na zdjęciu że to podobno jest ten sam człowiek. No ale cóż, jeszcze różne cuda zobaczymy. Myślę, że to nie tyle jest oznaka ich schizofrenii osobistej, tylko przemożnego nacisku systemowego. Ci ludzie na tym stanowisku nie mogą robić nic innego. Po prostu zwyczajnie nie mogą. Więc no, trzeba się troszeczkę ulitować i nie smagać ich e, za grzechy całego systemu. Tak bym powiedział no, pojednawczo. No to samo dotyczy na przykład naszego prezesa Glapińskiego, którego ja tutaj publicznie tutaj wielokrotnie oświadczałem, że go nie lubię, ale coraz bardziej chwaliłem jego posunięcia detaliczne i w tym tygodniu świątecznym z okazji Wielkanocy pozdrawiam. E, powiedziałem coś bardzo znaczącego i to potwierdzam, bo jestem głęboko przekonany o słuszności tego, obserwując bliska jego działania. E, z okazji świąt Wielkiej Nocy chwała Bogu za Glapińskiego, bo wygląda na to, że to jest obrońca naszej suwerenności monetarnej. Prawdziwy, rzetelny i przekonany o, o, o, o prawidłowości swoich działań. Więc no cóż, trzeba rewidować swoje poglądy, patrzeć na to, co się dzieje. Ja zmieniłem swoje osobiste nastawienie do Glapiszona, którego nie lubiłem, a teraz go lubię i wypieram się swoich wcześniejszych wypowiedzi krytycznych. dla Glepiszon jest ok. Broni naszej monety, a przede wszystkim to największy order świąteczny, broni to zaciekle złotówki w obiegu gotówkowej przeciwko tej fali cyfryzacji tych różnych nakazów od góry. On mówi, nie. Wszystkie instytucje finansowe, państwowe, prywatne muszą zobligowane konstytucyjnie przyjmować w obiegu gotówkę niezależnie, czy pandemia, czy srandemia. Trzeba ją przyjmować, bo to jest konstytucyjny środek płatniczy, obowiązuje wszystkich. Tak, to jest oświadczenie Narodowego Banku Polskiego z okazji, No tuż przed świętami Wielkanocy się ukazało. E, proszę bardzo dramatyczny apel, no taki nakaz urzędowy. Słuchajcie, nie podskakujcie, to jest oficjalny środek płatniczy, to, że tam odkażacie i że tutaj podobno się przenosi koronawirus, to są bajki, ok, no się my zgadzamy, nie będziemy tego prostować, ale nie wycofujcie nam gotówki z obiegu, bo nas tutaj szlak trafi. Mhm. No właśnie, no. Ja, proponowałbym, ja proponowałbym chociażby sprawdzenie, ile bakterii różnego rodzaju zanieczyszczeń znajduje się na banknotach, ale również na kartach kredytowych i debetowych, które posiadamy w portfelu, na gąbkach, którymi, których używamy pod prysznicem, a w szczególności na ekranach naszego smartfona. I przyznam szczerze, że według tej statystyki proszę mi uwierzyć, banknoty i monety są naszym najmniejszym zmartwieniem. Ale oczywiście mowa tutaj o wprowadzaniu pewnych konkretnych nurtów, czyli tutaj digitalnych, digitalizacji walut. Jest to nurt tak naprawdę światowy. No chwała, prezeso, chwała prezesowi Glapińskiemu, że tak twardo próbuje stać w obronie złotówki. Zobaczymy jak długo będzie mu to wychodzić. Natomiast ja mam pytanie otwarte jeszcze, troszeczkę z innej beczki. Ponieważ, hiszpański rząd, hiszpański rząd twierdzi, że znalazł pomysł na w ogóle na całą zaistniałą sytuację. Rozwiązanie, to jest powiedzmy tak, znowu zrobię analogię historyczną. W starożytnych sztukach greckich, Fabuła była bardzo skomplikowana, bardzo pokręcona i w momencie, kiedy te wszystkie węzły zaciśniały się już w węzeł gordyjski, pojawiało się coś takiego, jak nazwanego Deus Ex Machina, czyli Bóg z maszyny. W teatrze mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że pojawiała się jakaś machineria, na której był przebrany facet za, za na przykład Zeusa w tej masce yy, i który rozwiązywał cały problem, tak jak Aleksander Wielki przecięciem po prostu mieczem przez węzeł gordyjski. Ciach i po problemie. Więc takim Deus ex machina może się wydawać obwieszczenie rządu hiszpańskiego, który stwierdził, że postara się wprowadzić uniwersalny dochód gwarantowany najszybciej, jak to jest możliwe. I jest to y, część w ogóle większego planu, żeby zwalczyć wpływ koronawirusa na gospodarkę. Ja tego nie widzę. No, ale to będzie wprowadzone i to będzie zaraz działało. Będzie to miało poważne skutki budżetowe w trzeciej, czwartej gospodarce euro, więc w bilansach to się oczywiście pojawi na koniec roku. Tego typu eksperymenty już były testowane w kilku krajach na świecie, między innymi w jednym kraju europejskim, gdzie się ten eksperyment nie powiódł z tego powodu, że miał ujemne skutki społeczne, bo po prostu, no jak łatwo było przewidzieć, ludzie dostający dochód gwarantowany po prostu sobie wypoczywali, nie angażowali się w, w, w działalność przynoszącą jakieś skutki gospodarcze, czyli nie kształcili się, nie zmieniali profilu zatrudnienia, nie poszukiwali pracy, a pili sobie piwko przed telewizorem i było w ogóle fajnie. No, takie badania mamy z północnej Europy, Mamy badania z Dalekiego Wschodu, gdzie też dochód podstawowy był testowany z mieszanymi wynikami, bo Azjaci są bardziej karni i tam istnieją pewne pozytywne skutki, że tak powiem makroekonomiczne takiego doświadczenia, bo istotnie pieniądze przepisywane na konta co miesiąc milionów biorców mogą utrzymać gospodarkę detaliczną na przyzwoitym poziomie przy recesja, zwłaszcza depresji, tak jak mamy obecnie, bo ludzie nie pracują, nie mają dochodu i dostają pieniądze na konto i je wydają, więc gospodarka się jakoś kręci na zmniejszonych obrotach, ale nie ma zapaści, więc jakieś tam skutki makroekonomiczne, pozytywne można w tym obserwować, ale to wszystko zależy od, oczywiście od poziomu cywilizacyjnego i, i, i socjalnego tych państw, czy ci ludzie jakby moralnie są... Przez te działania zobligowani czyli Do jakiejś wzajemności Że dostają coś tak? I coś robią w zamian Czyli zamiast siedzieć przed telewizorem I pić piwo No to mają ten dochód I to pozwala im na aktywność społeczną Czyli nie produkują te Oczywiście opon w fabrykach I samochodów i innych tam smartfonów Ale wykonują pozytywne czynności Społeczne sąsiedzkie Na przykład dozorują swoje osiedle Sprzątają klatki schodowe Pomagają starszym ludziom w ich czynnościach życiowych, bo te społeczeństwa Azji Wschodniej są stare, chylące się ku upadkowi, tak na przykład w Japonii, i potrzeba tam tego typu usług społecznych, gdzie po prostu sąsiedzka samopomoc jest, zwłaszcza w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach, no wręcz nieoceniona, że przynieść Pan zakupy, tak? To jest czynność, która niektórym ratuje nie tylko poczucie, ale czasami nawet życie, bo, bo te, te też przyniesie leki tak, z apteki. No i jest już spokój. A gdyby tych leków nie przyniósł, no to mogłoby dojść do kryzysu. Więc no, Nie wszystko da się zmierzyć pieniądzem, prawda? Pieniądz jest potrzebny jako narzędzie i ma różne efekty w różnych społeczeństwach. Niemniej, ogólnie można powiedzieć z mojego punktu widzenia modern monetary theory, bo tak to się nazywa. Nie jest to ani modern, ani monetary, ani teorii nawet, bo to jest po prostu brednia, komunistyczna brednia wymyślona przez środowiska marksistowskie, e, obiecujące wszystkim wszystko, że słuchajcie, nasypiemy Wam tutaj na konto, bo Wam się należy, bo wiadomo, że robotnicy całego świata, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, Wy jesteście uciskani, zasłużyliście na to, musicie mieć tutaj gwarantowany dochód co miesiąc pozwalający na zachowanie minimum godności społecznej i to Wam się należy, bo jak nie, to robicie rewolucję. I to jest panaceum, to jest recepta na wszystko. Między innymi pani nowa deputowana w parlamencie amerykańskim, pani Ocasio-Cortez, od kilku miesięcy te, te teorie lansuje i to jest właśnie ten ekonomiczne panaceum na wszystko. Wygląda na to, że Amerykanie są w tym młodym pokoleniu gotowi na przyjęcie tego pomysłu i podobne rozwiązania proponuje Bernie Sanders. Odpadł teraz wyścigu prezydenckiego, więc na razie Amerykanie tego nie wprowadzą. No ale wiemy, że Hiszpanie już to wprowadzili. Bardzo ładnie to schłostał, ten cały pomysł elegancko. Pan James Rickards, którego polecam, on kilka książek na temat kryzysu finansowego, kilka takich przełomowych, kluczowych zagadnień związanych z pieniądzem poruszył. W tej serii pięciu książek. I ostatnie wystąpienia sprzed dwóch i jednego miesiąca właśnie tego między innymi tyczą. Seria wywiadów na temat tej tak zwanej nowoczesnej teorii monetarnej, gdzie podobno można drukować pieniądze jak jest recesja, to w ogóle bez żadnego opamiętania zastanowienia, to jest keynes na sterydach. Bo keynes mówił, że to działania antyrecesyjne, Antycykliczny rząd powinien w czasach recesji drukować, wspomagać, wspierać, bo no, jak przychodzi recesja, to trzeba pomagać, to się rozrusza i potem w czasach prosperity my no, to sobie odbierzemy w podatkach modern modern territory, te MMT czyli między innymi ten program dochodu gwarantowanego polega na tym no, że jeżeli to działa pozytywnie, bo rozrusza gospodarkę, to w ogóle nie ma żadnych ograniczeń i Kinesa można stosować w każdym momencie, w nieograniczonym zakresie, no bo państwo jest zawsze wypłacalne jeżeli ma walutę, zwłaszcza rezerwową, no to może drukować właściwie każdą kwotę, tak? No, to dlaczego się zatrzymywać na 100 miliardach pomocy QE, kiedy można wydrukować od razu 4 biliony tak teraz w tym programie pomocowym tych dwóch wersji teraz uchwalonych w Stanach no i w tym się przecież mieści pakiet kilkuset miliardów skromny dochodów wrantowanego. Dlaczego tego nie przeprowadzić? Przecież proletariuszom to się należy, prawda? No, nie ma to żadnych ujemnych skutków gospodarczych, na razie przynajmniej, no więc ratujmy gospodarkę rozdając wszystkim solidarnie po 1200 dolarów, bo to jest właśnie część tego pakietu pomocowego amerykańskiego, skromna kwota, porównując do tych kwot bilionowych, które wielka finansiera teraz rozkradnie, no ale ten aspekt MMT nawet się pojawił w Stanach pod inną nazwą, czyli to jest tak zwany dochód wspomagający gospodarstwa domowe, 12 setek, czyli 1200 dolarów na głowę, żeby przeciwdziałać skutkom koronawirusa a w Hiszpanii posunęli się dalej no koronawirus nie koronawirus należy nam się ileś tam set dochodu gwarantowanego minimum socjalne dla każdego obywatela niezależnie od tego co robi czy się stoi czy się leży tysiąc złotych się należy no i to jest bardzo dobre socjalistyczne hasło promowane obecnie jako rozwiązanie na kryzys światowy Czyli obserwacje z ulicy, że komu objawy komuny wracają bardzo szybko, no nie są pozbawione podstaw, bo komuna wraca w sensie nawet monetarnym. Hmm. Chciałbym tutaj jeszcze zauważyć inną rzecz. Ponieważ skupiliśmy się przede wszystkim na rozmowie o sytuacji euro, o sytuacji Długu o sytuacji Eurozony oraz o tym, jak może no, o różnego rodzaju pomysła, w jaki sposób zwalczyć koronawirusa pod względem fiskalnym. Natomiast nie możemy zapomnieć, że Unia Europejska to jest cały czas dwadzieścia kilka krajów, które nie są zawsze jednomyślne, o czym świadczyły te zeszłotygodniowe negocjacje a wielu z polityków europejskich jest również przeciwnikami, gorącymi przeciwnikami idei zbytniej integracji czy wręcz federalizacji europejskiej. O czym świadczyły chociażby wyniki wyborów europejskich ostatnich, czy dla przykładu ostatnich wyborów we Włoszech czy w Niemczech. I teraz tak. Mamy do czynienia z wypowiedzią pana Salviniego, który tutaj jest z Ligi Północnej, określany jako antyunijna, który powiedział, że nie wierzy w pożyczki, które Unia Europejska miałaby przeznaczyć dla Włoch i nie chce, żeby Włochy prosiły Berlin ani Brukselę po więcej pieniędzy. Z kolei w Niemczech alternatywa dla Niemiec, czyli AFD, rzecznik prasowy wypowiedział się następująco, że nie chce, aby koronawirus ani euro justyfikowało fakt, że niemieccy podatnicy mają teraz wykrwawiać się dla całej Unii Europejskiej. Więc... Widać wyraźnie, że politycy unijni starają się tutaj stworzyć jakiegoś rodzaju porozumienie, które nie każdemu się podoba, które powodowałoby, że tak naprawdę my, zwykli ludzie, zostaniemy bardziej opodatkowani po to, żeby te pieniądze rozdzielić pomiędzy, pomiędzy kraje tutaj unijne na cele walki z koronawirusem. Natomiast tak naprawdę jest to znowu, znowu przelewanie z pustego w próżne i dodatkowo jest to mechanizm, który napędzałby znowu tendencje odśrodkowe, które Unia Europejska ma tak naprawdę sporo, ponieważ. Yy, Zwiększa się ilość tutaj partii politycznych i ludzi, którzy są przeciwni dalszej integracji czy federalizacji. Pojawiają się pewne sondaże już, które mówią, że gdyby na przykład jutro miało, miałoby mieć miejsce referendum we Włoszech, to 70-80% Włochów byłoby za wyjściem z Unii Europejskiej. Co oczywiście jest troszeczkę skomplikowane, ponieważ wymaga zmian konstytucyjnych, zmian legislacyjnych, etc., etc., i dodatkowo nie należy zapominać, że tutaj kryzys finansowy, który dotknie eurozone, czy który już powoli dotyka, będzie napędzać również tendencje odśrodkowe w tych regionach, które, w tych regionach, które są bogate i które utrzymują te biedniejsze regiony. Czyli mamy do, mamy do czynienia z tym na poziomie państwowym, bogate dla przykładu Niemcy, które teoretycznie nie chcą płacić na biedniejsze Włochy. I mamy do czynienia tutaj również na poziomie regionalnym, czyli na przykład bogata północ włoska uprzemysłowiona, która po części nie chce płacić na biedniejsze południe. Czy hiszpańska Katalonia, która, no, która cały czas jest na minusie pod względem balansu wobec rządu centralnego w Madrycie. Tutaj chciałbym bardzo serdecznie polecić analizy moich kolegów z Bogaty Men poświęcone właśnie y, krajom PIX, czyli Portugalii, Włochom, Hiszpanii y, i Grecji, a także analizy, dwie, dwie analizy w tym kontekście y, kolegi Benego RBH poświęcone, se, poświęcone y, właśnie sektorowi nieruchomości y, w Hiszpanii m.in. Egoizm, euroegoizm to jest odwrotna strona tego samego medalu, który nazywa się integracją, bo dzięki otwartemu rynkowi kraje o silniejszej pozycji przetargowej politycznej oraz silniejszej pozycji gospodarczej, czyli większym, większej zdolności do generacji nadwyżki, czyli wydajności pracy tak naprawdę. Te kraje z centrum eurozony zyskują dzięki właśnie tej integracji otwartym granicom coraz większą przewagę konkurencyjną, bo ich zdolność produkcyjna, ich rynek się rozszerza oraz w przyspieszonym tempie także rośnie przewaga konkurencyjna związana z wydajnością pracy, czyli ile tam dojczmarek, ile euro robotnik produkuje, ile ma przeciętnej wydajności godzinowej. I Niemcy to pokazują, jak w podręczniku, że z roku na rok ta wydajność rośnie. Natomiast na peryferiach biedniejszych z powodu ich agrarnej, historycznej struktury, ta wydajność pracy nie może rosnąć z różnych przyczyn, m.in. dlatego, że mają inną strukturę. Gospodarczą. No, opierają się na gałęziach tradycyjnych, których, których wydajność po prostu nie może rosnąć. No i ta strukturalna dysproporcja jest nieusuwalna. I Niemcy oczywiście mają rację w tym, że no, leniuchów nie będziemy dotować, nie będziemy im płacić za pomóg, tylko za to, że będą siedzieć i, i za przeproszenie pierdzieć, tak? No niby mają moralną rację, ale... Także moralną rację mają Grecy, którzy mówią, no tak, ale wasze banki i wasze firmy produkujące Mercedesy, BMW i Volkswageny zarobiły miliardy na tym, że nam sprzedały na kredyt te swoje produkty i myśmy je tu masowo kupili. No tak, za euro, no tak i one działają tutaj. Tu u, to, do rakisa w tym pensjonacie, tu to wszystko jest pokupowane, działa, no a teraz przyszedł koronawirus i te wszystkie biznesy pozamykał. No jak mamy to wszystko spłacić? Obie strony mają rację, zarówno fizyczną, techniczną, jak i moralną. I, i Grek ma rację, mówi, no przecież ja nie jestem temu winien, że Niemiec nie przyjechał do mnie na wakacje. A Niemiec mówi, ale ja przecież nie będę płacił temu nierobowi, że on nie, nie, nie chce mu się robić, tak? No i na tym polega e, wielki dramat e, Unii Europejskiej, że tego... Tej, e, tego tej zadry, tego pęknięcia w samej strukturze nie, nie zdołało usunąć. To jest grzech pierworodny Unii Europejskiej, że nie ma na to pomysłu. Nie jest w stanie tego dylematu rozwiązać. Czy nie jest w stanie zunifikować politycznie tych instrumentów, tych instytucji narodowych tak, żeby to działało. Jakie jest rozwiązanie? No są tylko dwa pierwsze to jest centralistyczne państwo na wzór niemiecki, czyli jeden skarb jedno ministerstwo finansów jedne bondy, centralny zarząd w Berlinie, przepraszam w Brukseli to działa no i drugie rozwiązanie, które ja bym proponował oparte na państwach narodowych czyli nie federacja państw nie wzorzec federalny, tylko konfederacja, tak jak mają szwajcarzy, którzy dosyć dobrze z tego żyją konfederacja europejska na zasadzie swobodnej przy... swobodnego przepływu kapitałów różnych, ale opartych o waluty narodowe, a nie o jeden euro kołchos sztywny, który tylko potęguje te animozje między narodami, między Grekami i Niemcami, między Włochami i Francuzami. Hmm. Moja skromna propozycja oparta o doświadczenia historyczne, bo ja w... mogę bardzo szybko wskazać przykłady yy, yy, yy, imperiów, które tak działały w stulecia, a nie przez dekady. Ja przyznam szczerze, również jestem w, te, w tej sytuacji zwolennikiem tego rozwiązania. Już sobie zażartuję, chociażby dlatego, że jak słyszę słowa Niemcy i jedność w jednym zdaniu, to jakiś taki history, jakaś taka historyczna ciarka mi przez plecy przebiega. Tak. No i tego też się nie da usunąć, bo dzisiejsi Niemcy to nie są SS-mani sprzed 80 lat. Prawda? Bo już mają inną barwę skóry, trzeba zauważyć. Ale przecież od tych przemian, już, tak powiem, socjologicznych technicznej abstrahując, e, no, t, t, historii nie da się, że tak powiem, anulować i, i my to mamy i, no, i mamy pewne uprzedzenia, które mają ciągłość także ekonomiczną. No, więc to są procesy długotrwałe, długofalowe zostawiają ślady i na szczęście, bo znowu kolejna obserwacja, moim osobistym zdaniem, w tej pandemii kryzysu światowego korona... Mamy dużą przewagę. Dlaczego? Bo jesteśmy historycznie uodpornieni na wirusa pod tytułem komuna, a ta cała korona to jest nic innego niż wielki eksperyment światowego komunizmu. Taką Ci poddam sugestię, drogi słuchaczu. Przyjrzyj się tym marksistowskim korzeniom łączącym działania Billa Gatesa i różnym tam organizacji typu Planet Parenthood z fundacjami Rockefellera. Oni mają, w latach 30. ubiegłego wieku oni mieli jeden adres wszyscy, razem z międzynarodówką Komunistyczną w wieżowcu Rockefellera. Ale to, to, to jest tylko taka sugestia, że po studiu w źródłach, bo to zbyt dużo czasu zajmuje, żeby to tak jednym zdaniem opowiedzieć. Mm -hmm. A tymczasem godzina minęła, nawet godzina 11. Także mocą mi nadaną dyskusję na dzień dzisiejszy zamykam. I słyszymy się za tydzień. No i co, panie dyrektorze?